Podziemie podcastu, odcinek. Yy, który to? Cholera, który to jest odcinek? Ja pierdzielę. A, siedemnasty. Odcinek siedemnasty. Dobry dzień, dzień dobry, cześć wam wszystkim, witam, elo, yo, siema, czy jak to tam mówicie. Eee, czemu zmieniłem podkład? Eee, ponieważ niejaka kuwertka pod odcinkiem 16. no to trochę pobluzgały z wiadomych względów, czyli tam nie wiem jakich. Proszę o nieużywanie podkładu, który wystąpił jako pierwszy w tym odcinku. Dobra, nie to nie. Eee, no, ale nie o to chodzi, nie to chciałem powiedzieć. Otóż eee, są takie maile, a właściwie ich grupa, które w skrócie określa się jako eee, spamba. I dwa takie maile otrzymałem... Czego nie jestem zbytnio jakoś dumny. No, bo to są takie maile. Takie głupio fajne, nie? Wiecie, jak. E, takie. taki mail nie mail, jak nie wiem, służba zdrowia, ani to służba ani zdrowia. Albo jak świnka morska. No. I wiecie, z takimi mailami to. Porządek to mamy. No wam odczytam pierwszy mail w ogóle nie wiem co to ma być, nie mam pojęcia kto to pisał i, i po jakim alkoholu ale wiem, że Google Translator wzięło w tym swój udział no bo <gryw> nawet w podstawówce nie pisałem tak nielogicznych zdań, nawet w sterówce. Nie wiem, no w ogóle nie pisałem aż tak durnych zdań. Ech. No. Pierwszy mail po zmianie podkładu na taki trochę tego. No, yy, otóż, przeczytam Wam go w sumie. Nie jest aż taki strasznie długi, ale jest tak jest tyle głupoty w nim, że po prostu nie potrafię tego określić, opisać słowami. I trzeba to po prostu wam ukazać. Mail się zaczynano cudownie. Witaj drogi. Ja Radek jestem. Jeszcze drogi z dużej litery. Witaj, drogi! Jest to z głębokim szacunkiem i pokornego poddania. Proszę o podanie następujących kilka linii za uwagę, rodzaj. Mam nadzieję, że macie kilka cennych minut na zapoznanie się z następującym apelem sympatyczny umysłu. Już w ogóle po pierwszych pięciu wyrazach tego, tego maila miałem, no miałem dosyć. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Jak to w takich mailach bywa, nie? Coś, jakaś smutna historia w środku, gdzieś jakaś spora suma. I macie tylko tam przysłać trochę kasy, żeby tą sumę otrzymać, nie? Jak z mailami wygrałeś BMW. I w ogóle jest to z głębokim coś tam. Coś tam. Liczba pojedyncza, potem liczba mnoga. Pewnie. Ale jedziemy dalej. Muszę przyznać, że z wielką nadzieją, radością i entuzjazmem, że piszę wam to mail, który wiem i wierzę wierzę. No, wiadomo, wierzę wierzę, że musi na pewno znaleźć w dobrym stanie zdrowia. No, także ja też wierzę wierzę, że ten mail został dobrze przetłumaczony, tylko po prostu doszedł nie tak, jak powinien. Ale tu już się zaczyna treść taka właściwa. My nazwy Salomo Mude Clarke, wiek 23 lat. Jestem licencjackich university. No, także.. Nie wiem, trzeba to jakoś skomentować? <laughs> Moja narodowość jest Gambi. Aha, to już wiadomo dlaczego taki język. I jestem córką późno, pan Momodu Clarke Bayo. No, jest późną córką. Czyli tam, nie wiem, 10 lat nie była, potem się okazało, że jest. I to jest taka późna córka, nie? Były prezes banku centralnego Gambi, czyli ten jej późny ojciec. Mój ojciec zmarł w dniu 2 lutego 2009. Ndeban klinik po krótkiej chorobie. To przykre. Straciłem dawna matkę. Straciłem. Jestem córką i straciłem dawna matka temu. Aha. Ojciec późny, matka dawna dziecko. Gdzie ty się chowałaś? Weź, weź. Straciłem dawna matka temu, kiedy byłem tylko 6 years stary. So when I was 6 years old. In English, but it's... It was translated by... It... Translated by poly, By Google Translator. Google Translator, sorry. I od tego czasu mój ojciec zabrał mnie tak wyjątkowe. Mm, czekaj, ojciec umarł, potem straciłaś matka dawna? I od tego czasu ojciec zabrał. Jakiś jeszcze późniejszy ojciec. No dobra. Zanim mój ojciec zmarł w szpitalu, powiedział mi, że zrobił lokatę o stałym sumy 6 milionów 200 tysięcy dolarów amerykańskich w jednym z banków w Burkina Faso, który użył mojego nazwiska jako jego krewny. Mam podróż do Burkina, aby wyczyścić pieniądze z <śmiech> Tak, aby wyczyścić pieniądze z konta mojego ojca. Ale dyrektor banku, którego poznałem osobiście, czyli ta córka to jednak syn, albo nie wiem, którego poznałem osobiście, powiedział mi, że mój status uchodźcy jest zabroniony przez prawo Burkina Faso wycofać pieniądze. Czyli wyczyścić konto. Poradził mi, żebym szukać mocnik. Który będzie mnie reprezentował i jasne pieniędzy, lub przeniesienie na jego konto bankowe. Który będzie mnie reprezentował i jasne pieniędzy. No. Teraz chcę uczciwy, godny zaufania, szczery i Bóg obawiając osoby za granicą. Eee, no, By mi pomóc i przedstawić siebie do banku, jak mój powiernik. Także on otrzymać pieniądze na swoje konto bankowe. Bo mam zdecydowany zainwestować pieniądze za granicą. Gdzie wybrałem się żyć? Spokojne życie. No, gdzie wybrałem się żyć? Spokojne życie. Hmm. No, no, dobra, mniejsza. My powodem tej decyzji... Czekaj, my, czyli córka, syn i kto? Nie wiem. My powodem tej decyzji jest, bo ponieśli wiele bólu, cierpienia i przeciwności w wyniku kryzysu w rodzinie, ponieważ nieustanne chcę zainwestować pieniądze, ponieważ nieustanne, gdzie, kropka. No mniejsze, chcę zainwestować pieniądze w opiekę, bo jestem ignorantem w świecie biznesu. <głosy> Proszę, że jestem w szczerym. Proszę, że jestem w szczerym pragnieniem Twojego pokornego pomocy w tym zakresie. Oraz propozycje i pomysły. Będą bardzo uważać. <śmiech> Proszę <śmiech> o rozważenie mojej sytuacji pod ręką i zobacz, czy możesz być moją pomoc dla mojej przyszłości zrealizować marzenie. Jak tylko pan potwierdzić swoją akceptację, mi pomóc z przekazaniem pieniędzy na konto, a następnie wyślij ci moje dane kontaktowe w przypadku chcesz dyskutować ze mną coś na telefon. Bardzo dziękuję w oczekiwaniu na szybką odpowiedź. Z poważaniem Clark Momodu Salom. No, chyba tylko koniec i początek. Duba, początek też. Chyba tylko bardzo dziękuję w oczekiwaniu na szybką odpowiedź. Jest dobrze przetłumaczone. Ech. A ciekawe, czy jakbym to przetłumaczył z powrotem na angielski, czy coś by z tego było. Kurde, ludzie, to ja ale was chyba porypało całkiem, żeby, żeby tłumaczyć maile goglem. No nic, ale był też drugi mail. Flaszkę i do domu. Już, już jeszcze chwila tylko tam przeczytam. Drodzy winner, ten adres e-mail doprowadzić do ogłoszenia, że e-mail jest jednym z naszych szczęśliwym zwycięzcą w ostatnim loterii lotto programiści UK National Lottery, które odbyło się w dniu 13 marca 2011. Fajnie, że maila dostałem w, we wczoraj, a dzisiaj mamy 27. <grym> Ja pierdziele. 13 marca 2011 i adres e mail jest automatycznie wygrywa sumę miliona funtów. 1 milion funtów sterlingu, jak wskazano później wygraną informację. Liczba biletów, to w ogóle nie wiem na co te bilety, ale to jest minus 6483 no tam jest jakieś ref, serii i coś tam, coś tam. Winnych ubiegać się o wygranych na loterii jesteś wymagać, aby przekazywać informację na wygraną, jak wspomniano powyżej, a także dane kontaktowe do naszych roszczeń agent Larry Anderson Administration Assistant. Szczegóły poniżej. O, i to jest tak. Imię i nazwisko, adres kontaktowy, dwukropek, kraj, dwukropek, płeć, wiek, stan cywilny, zawód, telefon, e-mail, Nazwa twierdzi oficer, pan Larry Anderson, e-mail coś tam, L Department 25 w ogóle co to za e-mail, małpa gmail.com i telefon tam, bla bla bla. A zresztą jak chcecie zadzwonić to macie, plus 44 703 598 0106 I taki dopisek na końcu. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się utrzymać zwycięski informacji poufnych. Eee, to jest części naszej środki i ostrożności w celu uniknięcia podwójnego roszczenia i nieuzasadnione nadużywanie tego programu powinni być ostrzeżeni taki dopisek na samym końcu gratulacje od naszych członków i pracowników UK national lottery szczerze wiara Roland <grych> no też macie takie maile? głupie? czasem spam taki? ja nie wiem ale dobra przerywnik wam zrobię Otóż dziś będzie przerywnik jako piosenka o masie krytycznej, ponieważ fajny podcast to jest, a potem zareklamuję wam podcast inny. W szesnastym odcinku narzekałem, że nie ma jakichś takich podcastów luźnych, tego i tak dalej. No, przeliczyłem się, przesrałeś sobie Radziu, przerypałeś totalnie, są, są i jest nawet sporo i fajnie, bo się podcasting w Polsce rozwija. I ku fale polskiego podcastingu numer 37. Ależ mi o tym nie mów, kurwa mać! <gry> no tak, nie, faktycznie potencjalna konkurencja. Nie, no dobra, Martin Lechowicz, piosenka o masie krytycznej. W sieci szerokiej której to okiem nawet cokoli nie zmierzysz? Stań unieś głowę, Słuchaj się w słowa. Pieśni o masie krytycznej. Teraz będzie zurotko mnie. Chodź mały ciałem, mówca wspaniały Rósł na pierwsze podcastery I wieki całe będą śpiewały Pieśni o masie krytycznej Ty, któryś w boju i Ty, coś w znoju I Ty, co liczysz i mierzysz Stań, unieś głowę, słuchaj się w słowa pieśni o masie krytycznej. Dziękujemy. E, no, właśnie, a teraz e, zapowiadany podcast. To nie mój podkład. Caskinia. prowadzi Krzyszman. I normalnie wziąłem sobie, wysłuchałem parę odcinków. Krzyszman. Fajne, fajne, fajne, fajne. Podoba mnie się. Nie wiem skąd ty newsy bierzesz, ale fajne są. Tylko wkurza mnie jedno. Stary, nie montuj tego. Weź co słyszysz mnie. Ja to biorę na luzie. No bo jak podcast ma być żywy. Co się tego nie montuje. Niech ludzie słyszą, że ty się tam od czasu do czasu przejęzy przejęzyczysz. Człowiekiem jesteś, nie? Stary. Jak ktoś będzie chciał se posłuchać radia gadanego, to włącz sobie to FM albo coś tam inne, jakieś te. No. Dobra. To będzie tyle reklam. Eee... Yy... Co jeszcze? Aha, Krzyszman do mnie pisał, znaczy komentarz mi napisał, że. E, co tam było? Aha, żeby. Komentarze były bez rejestracji. Krzyszman e, będą w e, przyszłości, ale. No. Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, bo. Trochę łatwiej po prostu mieć to wszystko ogarnięte, jak, jak jednak komentują ludzie zarejestrowani. Można do nich łatwiej napisać i tak dalej. No, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wszystko, jak się rozwinie i tak dalej. Yy, I co? podziemio -wiaste ogłoszenie będzie takie... Otóż w tym tygodniu w tym tygodniu będę nagrywał odcinek o feminizmie. Znalazłem na YouTubie wywiad pana Janusza Korwin-Mikkego, chyba tak się odmienia, z jakąś feministką. I będę go wam puszczał i co jakiś czas po prostu pauzował i, i mówił co i jak, co nie i teraz tak, albo to będzie z osobliwą, jeśli się zgłosi i będzie miała czas, ochotę chęci, albo. albo machnę to sam. Nie wiem. Osobliwa się w cholerę uczy teraz. W ogóle jakby, nie wiem, maturę miała za 5 minut stawać. No ale dobra, nic, trudno, jej, jej wybór, nie wiadomo. Nikomu nie będę bronił. W każdym razie. Taki odcinek będzie i jak będziecie chcieli wziąć udział, to skontaktujcie się ze mną, no bo, bo zawsze to lepiej jakąś merytoryczną rozmowę roz, roz, rozkręcić, nie? No. no Dobra, to słuchaliście 17 odcinka podziemia. O, właśnie, jeszcze mam, mogę powiedzieć, że wszyscy żegnali Małysza, jakbym miał, nie wiem... Wylatywać w kosmos i nie wrócić, a chłop tylko skakać przestał. No, ale Adaś, Adaś zapewnia nas o jednym: Jeszcze tu kurwa wrócimy! No. <śmiech> nie, no dobra, dobra. E, koniec. Ale mi o tym nie mów, Kurwa, Mać! Spokojnie. Jeszcze coś tam dogadam, nie? Ale mówię, że koniec, żeby się słuchacze mentalnie przygotowali. DUPY Z taką ROBOTĄ! Ej, tam tu teraz. Sranie w pani. Człowieku, wiesz co? Otwierdol się, bo zawała policja. Właśnie. Nie, no dobra. Wiesz... Nie chcę mi się z tobą gadać. Dokładnie. <śmiech> dobra, to był 17. odcinek Podziemia. Trzymajcie się, komentujcie się. Komentujcie mnie. Yy, I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia w sumie. Nie wiem czemu mówię do zobaczenia. Głupio tak trochę. Yy, no. To wracam. Do czego ty chcesz wracać, co? Do Polski! Do której Polski? Tej twojej tamtej też dawno nie ma. Eee yy, no, to pozdrawiam was, was. Was, kimioty polskie, was rozpoznają na kilometr. <głos> Nie, dobra, cześć, trzymajcie się. Do miłego zobaczenia, panie majorze. Jakiego tam kurwa miłego.